Serdecznie, Łukasz Lubiński, Polityka i Życie Męskim Okiem. Dzisiaj jest 17 lutego 2010 roku, środa, jak zwykle, jak co dzień, na razie się udaje, 20.00 i jest audycja. Czy pamiętacie zeszłego roku brawurową akcję, nie, nie, nie policji, policji nie wychodzą brawurowe akcje, Pewnego dwudziestolatka, jak podaje em, na główek artykuł 600 zł, na tyle są to szacował karę grzywny dla dwudziestoletniego mężczyzny, który na laptopie z ekspozycji w hipermarkecie Media Markt odtworzył film pornograficzny. Pamiętacie tą akcję? Ja po przeczytaniu e, tegoż artykułu bardzo krótkiego przypomniałem sobie, że faktycznie e, było coś takiego, że pewien dwudziestolatek zro, zro, zrobił taki, taki, e, taką ciekawostkę. E, to jest oczywiście Lublin e, i, i tam to się wszystko wydarzyło. E, jak podaje artykuł Sąd Rejonowy w Lublinie, który rozpatrywał sprawę, był znacznie łagodniejszy niż prokurator, który wynosił o ukaranie żartownicia karą 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu mężczyznę, jak przyznał się do winy, wcześniej złożył, nawet wniosek o dobrowolnie poddanie się karze, ale sąd go odrzucił. Tutaj nasuwa się pytanie, czy całość nie była zbyt zbyt ostro przez prokuratora, która 6 miesięcy za, za zmienienie obrazu, który jest w w laptopie, w sklepie. Fakt faktem, na 20 lat dopuścił się no o, tyle, o tyle głupiej rzeczy, że puścił akurat film pornograficzny. Podejrzewam, że gdyby puścił jaki, jakikolwiek inny materiał audiowizualny, nie byłoby najmniejszego problemu, czy też zostałby ukorany. Ale pewnie w inny sposób, już na pewno nie, nie byłoby tutaj w ogóle rozmowy o karze pozbawienia wolności, czy, czy też karzy grzywny w takiej kwocie, bo 600 zł to jednak jest kwota. Powiedzmy sobie, no może nie aż, aż tak bardzo wysoka, ale, ale jednak dwudziestolatka może w jakiś sposób na pewno na pewno ukuć, że tak powiem, taka kwota jego portfel szczególnie. Ja tutaj się raczej zastanawiam nad aspektem takim społecznym, bo coraz częściej młodzi ludzie, ja nie mówię tak, że jestem młody, mój wiek to jest 24 lata, więc jestem zaledwie 4 lata starszy od tego mężczyzny, nie mniej jednak znając siebie, do mojej głowy nie przyszedłby taki ważny pomysł, żeby puścić film pornograficzny. Nie mówię tutaj, że teraz jestem jakimś świętym chłopcem, czy czytam podobne historie, nie mniej jednak aspekt taki społeczny całej sprawy. Co się dzieje tak naprawdę w umysłach tych młodych osób? Bo to jest jedna, jedna tylko z historii. Ale można także powierać historie bardziej brutalne wśród, wśród młodzieży. Dlaczego się tak dzieje? Co tak naprawdę, co tak naprawdę powoduje to? to, że może już w tym wieku ktoś może pracować i brak tej pracy? brak jakiejkolwiek perspektywy e, jaka mogłaby e, dla takiego człowieka stanowić odbicie od realności od tej ponurej rzeczywistości to już takie zagadnienia i wątki te raczej filozoficzne ale sam fakt, że, e, że ktoś taki może zrobić coś takiego w miejscu publicznym e, powinno dać do myślenia no, nie tylko o tym sobie, nie tylko temu 20 dwudziestolatkowi, nie tylko być może rodzicom tego mężczyzny, że jednak przecież wychowanie idzie od góry, ale także, także innym osobom. Pomijam, tu, pomijam już tutaj fakt, że dozór nad komputerami w sklepie, no, jakaś osoba sprawuje. W sieci MediaMarkt zawsze ktoś ma jakieś tam stoisko przydzielone sobie, Ja rozumiem, że to jest prawdopodobnie jedna osoba, która mogła obsługiwać w tym momencie w innym miejscu klienta, ale to, to przecież nie może trwać w nieskończoność, prawda? I osoba taka, która jest odpowiedzialna za stanowisko, nie zauważyła tego w porę, nie zauważyła tego jakoś szybko, że to publicznie mogło wyjść na jaw, jakieś osoby, ileś osób to obejrzało. Bardzo zastanawiający fakt, yy, drugi aspekt, jakież to musiało być zabezpieczenie, że 20-latek jest włamał. Ja nie mówię oczywiście, może być 20 latek, który jest biegły w informatyce i dla niego to nie jest żaden problem. Niemniej jednak, komputery, które są zabezpieczane w Markt czy tam w Media Expert, gdziekolwiek, jakoś specjalnie nie są jakoś yy, wybitnie zabezpieczone. To są zabezpieczenia systemowe, takie typowe. Więc trzeba też tutaj pomyśleć nad tym, co można byłoby zmienić i jak tak naprawdę to wszystko wygląda. Dziękuję za wysłuchanie mojej audycji. Zapraszam do komentowania również Łukasz Lubiński i o Polityka i Życie Męskim Okiem.